Co dobry joint, Naprawdę gorący joint, ale przecież nie, to jak go znalazłem. Zjadł <suszy> numer raz, Junior mafia, oh, moją kochana no, no, kocham podziś Kocham moją bardzo. Oh, oh, oh, yeah. Na twarzy. Sprawca jednej awantury, znawca od marzeń. Jedzie na kantach, murem odgradza się od zdarzeń zoruje się na amantach, bez poparzeń ale prawda, w środku kole, bo boleć Musi swoje, żeby potem móc zapomnieć Niestety czasem zamiast lepiej Kochanie, przecież tu nie chodzi o moją spowiedź Taki myk, ja jestem z tych nad tym Mam szyk styl, pel, tekstyl zacny To nie w tym rzecz, żeby być z pesem od kobiet Ja lecę, a Ty chcesz, żebym wciąż stał przy Tobie Nieprawdziwe, tak jak prawda o nas Więc ustalmy coś, dom nas i tak nas nie pokona Dziewczyna narzeczona To są słowa, tylko ja szcena słona za fałsz Ty, co ty żeś zrobił? Po co? Kurde, no musiałem zatrzymać na chwilę, żeby coś powiedzieć Pamiętasz teledysk ten? Junior Mafii? Pewnie, że pamiętam, no gdyby nie pamiętał, to bym go nie puścił, no, wiadomo, nie? wiadomo, tylko Alia, nie? No przecudowna, przepiękna kobieta. Panie świeć nad jej duszą. Ale ten kawałek jest dedykowany równie piękną kobietą, co nie? Wiadomo. Prawda. Naszym kobietom. Wiadomo. Jedziemy w drugą zwrotkę. Kolejny etap odzie. Zostaniesz czy zostanie na nam stanie. Mam tyle planów i mam swoje stanie Coraz mniej czasu na nudzi Innych stanów i na hanie. Wśród banałów, złych manier Hamstwa, kłamstwa, prawdziwe to tylko szyta drastwa. mam w sobie więcej szaleństwa Nie oparcia, można powiedzieć W sumie, że jestem farcia Znów nie odbieram natarcia Z twojej strony, zły, niedobry I do tego szalony. z każdym dniem straconym Ja to wiem, ty to wiesz Masz plan ustalony i chcesz bardzo szybko wiedz Sporo hes, w dorobków, związku Niezależnie od zarobków, mamy w sobie coś od początku, kilka bełków emocjonalnych, wypadek ze złości. Tak, na wszelki wypadek wciąż ufam tej miłości.